Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przekładanego podcastu. Ja się nazywam Agnieszka Brodzik, a dzisiaj posłuchacie o moich translatorskich marzeniach. Zanim wymienię Wam nazwiska twórców, których bardzo chciałabym przetłumaczyć, opowiem Wam pokrótce, dlaczego w zasadzie dlaczego w zasadzie tłumacze marzą i jak ja patrzę na, na swoje translatorskie marzenia. Przede wszystkim dla tłumacza niesamowitą motywacją do pracy jest praca nad czymś, co mu się zwyczajnie podoba. Jeżeli jest to uznany twórca, którego cenią, którego twórczość dobrze znają i która im się podoba, którą chcieliby też promować poprzez swoje tłumaczenie, a wiadomo, im lepsze tłumaczenie, tym w jakimś tam, przynajmniej chociaż w niewielkim stopniu lepsza promocja tego twórcy. No to właśnie, to jest to ogromna motywacja do lepszej pracy, do bardziej wytężonej pracy. A wiadomo, w każdej, w każdej robocie Także w tej artystycznej, czy tam twórczej, czy, czy jak nazwać się, pracę tłumacza, taka motywacja jest, jest potrzebna, jest korzystna i jest, jest cenna. A niestety na co dzień, nawet jeżeli pracujesz. Nawet jeżeli zakładamy, że praca tłumacza literatury często jest wymarzoną pracą, ja sama jestem bardzo zadowolona z tego, że mam taki zawód, a nie inny, no to niemniej, niemniej tak na co dzień to jest praca dosyć żmudna, wymagająca ogromnej uwagi, nawet jeżeli się pracuje z tekstem, który jest relatywnie prosty. Dlatego taka dodatkowa motywacja do pracy jest bardzo potrzebna. I niestety muszę przyznać, że jeżeli pracuję się z tekstem, który nam się nie podoba, to znaczy wiadomo, że oczywiście są, z, można, to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, tak? To nie jest tak, że coś nam się albo podoba, albo nie podoba. Wiadomo, że jeżeli, że jeżeli jestem fanką e, takiej nie innej i literatury, to na przykład Young Adult nigdy nie będzie dla mnie jakoś szczególnie, Szczególnie interesujące, ale mimo to zdarzają się tam tytuły, które uważam za bardzo solidne, bardzo fajne i w sumie wciągające. Na przykład opowiadałam Wam o Kłamczusze i Lockhart. Teraz z kolei tłumaczę też Gikerelle. Ashley Poston, dobrze mam nadzieję, że, że dobrze powiedziałam nazwisko i też uważam, że może nie jest tak dobra jak kłamczucha, ale też jest taka dosyć solidnie napisana i na pewno lepsza niż niektóre roman dwa, które zdarzało mi się tłumaczyć. W każdym razie chciałam powiedzieć, że no właśnie, jeżeli się tłumaczy tekst, który nam się wybitnie nie podoba, takie też się niestety zdarzają. No wiemy, to jest taka praca jak inna, nie zawsze się ma... Nie, nie każdy ma ten komfort, że może sobie dobierać książki do tłumaczenia. Nie wydaje mi się, żeby zbyt wiele tłumaczów, tłumaczy mogło sobie na to pozwolić, jeżeli się utrzymują ze swojej pracy. Bo jeżeli to jest tylko, mm, może nie do końca hobby, ale powiedzmy mają jakąś główną pracę, a tylko wieczorami tłumaczą, to może jest im łatwiej, może mogą sobie bardziej dobierać tytuły, bo im po prostu tak bardzo nie zależy na tym. Ale jeżeli zależy Ci na tym, żeby mieć jedno zlecanie po drugim, to niestety najczęściej nie możesz zbytnio przebierać w ofertach. A poza tym pamiętajmy o tym, że to jest praca twórcza. A w pracy twórczej nie jest tak, że, że się zepniesz i, i będziesz pracować 8 godzin, tylko, tylko jednak ważny jest, e, jest komfort pracy, ważne jest to, żeby mieć cały czas świeży umysł itd. itd. Więc jeżeli tłumaczymy kogoś, kogo cenimy, to wiadomo, że jest łatwiej... E, może nie tyle łatwiej pracować, bo to czasami są wymagające teksty, ale łatwiej po prostu. No mieć po, po prostu motywację. Wydaje mi się, że to jest dosyć, dosyć oczywiste stwierdzenie. Odnoszę też wrażenie, że często tłumacze mają ochotę poprawić już istniejące tłumaczenia. I ja akurat z tych twórców, których sobie wybrałam do tego podcastu, nie chciałabym sugerować, że któreś tłumaczenia książek tych twórców są źle przetłumaczone, ponieważ nie, nie badałam ich jakoś bliżej i absolutnie nie chciałabym tutaj wypowiadać się na temat jakości tych tłumaczeń. No dobra, przyznaję, że przy lingwiście faktycznie brakowało bardzo mocno redakcji, ale lingwista to w ogóle jest takie... Opowiem wam o tym później, ale to jest szwedzki pisarz, więc ja w życiu nie będę go tłumaczyć, bo to po prostu jest, nie, nie znam szwedzkiego. No ale wiecie... Nie wszystkie marzenia muszą być realistyczne, tak łatwe do, do, do spełnienia. W każdym razie nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że wypowiadam się na temat jakości tłumaczeń tych pisarzy, że, że chcę poprawiać ich tłumaczenia. Niemniej często, często tłumacze mają taką motywację i, i takie i ich marzenia to właśnie jest poprawienie czyichś czy tłumaczeń. Na przykład wydaje mi się, że Maciej Płaza tu, z, wziął się za tłumaczenie Lovecrafta w dużej mierze dlatego, że, że chciał po prostu stworzyć lepsze tłumaczenie niż te istniejące. Inną sprawą jest prestiż. Wiadomo, że dla niektórych samo bycie tłumaczem literatury to już jest jakiś tam prestiż, ja sama z tym się niekoniecznie zgadzam, aczkolwiek no dlaczego nie mielibyśmy być dumni za swojej pracy to w końcu praca twórcza tak czy inaczej w każdym razie dla niektórych tłumaczenie takich znanych, uznanych nazwisk to jest ogromny prestiż sama przyznaję, że nawet jeżeli nikt by się nawet jeżeli nikt by się nie przejmował tym, że ja tłumaczę taką Shirley Jackson czy, czy Joyce Carol Oates, nawet jeżeli wszyscy mieliby wyrąbane na to, jakie jest nazwisko na, na w stopce redakcyjnej, to, to i tak ja bym była ogromnie zadowolona, byłabym po prostu czułabym się dumna z tego, tak, że, że udało mi się znaleźć taki, że po pierwsze udało mi się w, zaistnieć w tym zawodzie, bo to też nie jest proste niestety, a po drugie, że, że, że udało mi się to zrobić, bo to są też twórcy, których tłumaczenie było dla mnie jakimś tam wyzwaniem. Wiadomo, że co innego jest tłumaczyć literaturę popularną, co innego literaturę wysoką, aczkolwiek no, nie wszyscy twórcy, o których będę dzisiaj mówić, to jest literatura wysoka. Tłumaczenie takich trudniejszych, Twórców, jest oczywiście też sprawdzeniem swoich sił to jest w ogóle trochę śliski temat bo jeżeli ktoś mi zleca tłumaczenie to liczy na to, że ja nie sprawdzam swoich sił tylko, że jestem pewna tego, że, że podołam że, że stworzę bardzo co najmniej dobre tłumaczenie jeżeli nie bardzo dobre, wiadomo więc może to jest trochę śliski temat i może nie powinnam o tym mówić, ale wydaje mi się, że że każdy z nas ma jakieś tam pojęcie o tym, na co go stać i jeżeli się nawet zdarzą jakieś potknięcia, no to no, nikt nie jest idealny, tak? I, i, i, i nawet jeżeli mamy jakieś pojęcie o, swojej, o swoich możliwościach, to co innego jest jakby potwierdzić, po prostu pracując nad, nad takim zleceniem. Inna sprawa to też jest tłumaczenie do szuflady, tak? Ja jeszcze tego nie robiłam. Nie, nie zdarzyło mi się wziąć jakiegoś takiego ulubionego twórcę i tłumaczyć sobie do szuflady, żeby tylko się sprawdzić i żeby się przekonać, czy dałabym radę. Nie mam na to za bardzo czasu, ponieważ... Wiecie, ja lubię swoją pracę, ale nie chciałabym pracować kilka godzin dziennie nad zleceniem, a wieczorem w ramach mm, odpoczynku i w ramach spełniania swojego hobby nie chciałabym siedzieć znowu nad tłumaczeniem, <grym> więc po prostu nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale kto wie, może kiedyś, może jakieś opowiadanie Shirley Jackson sobie przetłumaczę tak dla siebie, mm, tylko że Akurat Shirley Jackson ma taki dosyć prosty styl, więc wydaje mi się, że to nie byłoby aż tak trudne. Już prędzej e, Joyce Carl Oates. No ale to uprzedzam, już mam wszystkie w ogóle nazwiska, powiem. <laughs> w, każdym razie, w każdym razie uważam, że takie tłumaczenie do szuflady wcale nie jest złe. Szczególnie dla, m, dla początkujących tłumaczy. Niemniej niemniej tak jak mówiłam no nie mam za bardzo czasu inna sprawa, że też nie wyobrażam sobie żebym była w stanie od rana do popołudnia tłumaczyć pracę na zlecenie a wieczorem sobie jeszcze żeby sprawdzić swoje możliwości tłumaczyć coś innego bo wydaje mi się, że chyba nie byłabym w stanie tyle czasu spędzić się nad tłumaczeniem i nadal być w stanie być twórczą, tak? Bo to jednak jest praca twórcza, nawet jeżeli tekst jest czasami wydaje się odtwórczy, to jednak praca z językiem zawsze wymaga uruchomienia pewnych, pewnych zasobów, że tak powiem, w mózgu, które po prostu się zużywają niestety z czasem i trzeba je, trzeba je odnawiać. Tak, to, to niestety tak, taką dygresję zrobię, że niestety praca Tłumaczenia, nad, praca nad tłumaczeniem jest o tyle specyficzna, że naprawdę nie da się, tak jak czasami niektórzy mają zlecenia i, i pod koniec deadline'u muszą bardzo szybko zrobić bardzo dużo pracy, ponieważ są do tyłu, to z tłumaczeniem to nie jest za bardzo możliwe, ponieważ po prostu po kilku godzinach mózg się wyłącza i i, i nie jesteś w stanie po prostu najprostszych nawet zdań odpowiednio przetłumaczyć, bo, bo po prostu no, no nie da się, nie to, to, to jednak jest praca twórcza nawet jeżeli się pracuje nad tekstem, który jest prosty, jakiś tam, wydaje się banalny, a jednak a jednak nie tak na koniec jeszcze powiem o czymś, co może się wydawać mm, co może być nie do końca oczywiste i zrozumiałe dla kogoś, kto nie pracuje na co dzień z tekstem. Mianowicie tłumaczenie jakiegoś tekstu sprawia, że poznajecie go naprawdę od podszewki. I jeżeli chce, chcielibyście kiedyś y, poznać y, bardzo, bardzo, bardzo dokładnie styl jakiegoś pisarza, to najlepiej go sobie przetłumaczcie. Mm. Jeżeli oczywiście macie wystarczającą umiejętności, wiadomo, dlatego że sama zauważyłam, że jeżeli się po prostu przeczyta książkę, nawet bardzo uważnie, to nie zauważa się pewnych rzeczy. Tak naprawdę tłumaczenie książek nauczyło mnie dostrzegać mnóstwo zasad tworzenia narracji, zasad tworzenia dialogów. Te różne takie sztuki... Wiadomo, że mówię teraz o literaturze popularnej. To jest trochę co innego niż literatura wysoka. Niemniej naprawdę widzę teraz rzeczy, które, które wydaje mi się, że, że przy czytaniu się jej po prostu ignoruje, bo się chce poznać fabułę. Tak? A tutaj nawet jeżeli... Często jest tak, że tak jak zaczynam jakieś tłumaczenie, to praca idzie mi dużo wolniej, m, dlatego że dopiero przyzwyczajam się do stylu e, pisania twórcy. I czasami się wydaje, że to jest płaski styl, który nie ma jakichś zbyt dużych, tam wyrazistych, charakterystycznych cech, a jednak po jakimś czasie się okazuje, że te cechy zauważam, e, na przykład. E, Pracowałam teraz, w zasadzie dalej pracuję, bo jeszcze mam poprawki do zrobienia od redaktora nad takim krótkim cyklem urban Fantazy dla, dla, dla młodych dorosłych. I tam na przykład autorka ma taki, no to nie jest akurat dobry przykład, znaczy w tym sensie, że nie jest to pozytywny przykład, bo moim zdaniem to, to należałoby poprawić, natomiast autorka pisze bardzo dużo po przecinku. To znaczy, że ona zamiast tworzyć od, oddzielne zdania, to ona wszystko najchętniej by napisała w jednym poprzecinku, że e, zrobił to, tam przeleciał przez drzwi, zrobił tamto, poskoczył i w ogóle wszystko się dzieje w jednym zdaniu, w poprzecinku. I, i nawet te, te fragmenty po przecinku często są, niezbyt nie się w ogóle zgrywają ze sobą, że w momencie, kiedy, kiedy tłumaczymy to na język. Polski, gdzie mam odmianę, dużo bardziej fleksyjny język, dużo, dużo odmiania przez przypadki i tak dalej, to to jest w ogóle ciężkie do zrobienia, żeby to, żeby to grało ze sobą. Po angielsku nie, bo tam jednak troszeczkę inaczej ten język działa niż nasz. I też wydawałoby się, że to jest coś, co, co widzisz od razu, a jestem... No może nie powiedziałabym, że pewna czy przekonana o tym, ale wydaje mi się, że wiele osób po przeczytaniu tych książek nie zwróciłoby na to uwagi. Dlatego, że, że właśnie, przez, jeżeli musisz odtworzyć czyjś sposób myślenia, układania zdań i tak dalej, dopiero poznajesz te wszystkie drobne szczegóły, cechy stylu i, i, i tak dalej. To samo też tyczy się fabuły. Ja staram się przed podjęciem pracy przeczytać bardzo dokładnie książkę, zwłaszcza jeżeli to jest historia, która tego wymaga. Na przykład wymyślony świat wymaga ogromnej uwagi. A mimo to w trakcie tłumaczenia dopiero zauważam pewne rzeczy, których, które, które ominęłam w trakcie lektury. Więc to też pokazuje, jak, jak dogłębnie się poznaje książkę po tym. A teraz, skoro już wiecie, dlaczego w ogóle mam jakieś translatorskie marzenia i co by mi dało tłumaczenie ulubionych pisarzy, to powiem Wam, jakich pisarzy chciałabym tłumaczyć. Zacznę może od rodzynka. Będzie to mężczyzna John e. Ivy I to jest szwedzki pisarz, który pisze horory. Znaczy... Tak się mówi o nim, że on jest takim szwedzkim kingiem. Czyli tak jak w Polsce o każdym pisarzu, który chociaż zahacza o horror, mówi się, że jest polskim kingiem. Tak linkwista określa się mianem szwedzkiego kinga. Ja się z tym strasznie nie zgadzam. <grych> Aczkolwiek uważam go za dużo ciekawszego twórcę niż King. King jednak jest dobrym rzemieślnikiem, ale nie wymyśla aż tak oryginalnych rzeczy i nie ma tak oryginalnego stylu i nie cenię go tak, dobrze jak, tak bardzo jak lingwista. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli lubicie taką literaturę, bo, bo może nie każdy, nie każdy przepada za horrorem, literaturą grozy, to bardzo, bardzo Wam polecam jego książki. W Polsce ukazały się trzy Pierwsza to jest w mnie, które być może kojarzycie ze względu na ekranizację, taką słynną szwedzką ekranizację Let the right one in. Taki był angielski tytuł, przepraszam, ale, ale szwedzkiego nie wymówię mimo że to ja go mniej więcej pamiętam. I później był jeszcze też remake tego szwedzkiego filmu, bo niestety, statycznie czy niestety Amerykanie bardzo lubią przerabiać filmy, głośne filmy z, z Europy, znaczy Europy w ogóle w ogóle z innych zakątków świata. Lubię po prostu wszystko mieć po swojemu zrobione. W każdym razie ja akurat uważam, że wpuśćmy nie było aż tak, aż tak super, jak te dwie, jak te dwie pozostałe. Niemniej czytam ją dawno temu i możliwe, że teraz inaczej bym spojrzała na tą książkę i uważam też, że, że wpuść mnie i następna jego książka, czyli czyli Powroty Zmarłych. No niestety polskie tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia, ponieważ wydawnictwo Amber niekoniecznie przykłada się do redakcji. Trzecia książka, Ludzka Przystań. Ja właśnie nie potrafię sobie przypomnieć, czy ją czytałam po angielsku, czy po polsku. Wydaje mi się, że po angielsku, dlatego że Mm, że kupiłam sobie e-booka a dopiero później udało mi się gdzieś znaleźć książkę papierową mm, więc więc nie wypowiadam nie o tym wypowiadam tłumaczenia bo po prostu go nie czytałam ja w ogóle większość książek linkwista przeczytałam po angielsku bo jeszcze dwie inne powieści i zbiór opowiadań które nie ukazały się w Polsce no i obawiam się, że się nie ukażą, dlatego że to nie jest literatura, która się łatwo sprzedaje, to nie jest literatura kobieca, to nawet nie są, nawet wśród fanów horrorów to są książki, które nie cieszą się zbyt dużą popularnością, dlatego że to jest to po prostu wymagający twórca. Zwłaszcza jestem pewna, że ta najnowsza jego książka, Behind You, jest po prostu... Mimo, że była bardzo kingowa, to jednak była dosyć wymagająca, dziwna i podejrzewam, że wielu fanów e, literatury grozy po prostu by się odbiło od tej książki. Mm, kurczę, miałam zachęcać, miałam, że może jakiś wydawca przesłucha ten podcast i coś wyda i mnie zatrudni. <śmiech> no ale dobra, szwedzkiego pisarza nigdy nie będę tłumaczyć, bo chyba nie praktykuje się w Polsce już tłumaczenia tłumaczenia na podstawie tłumaczenia, bo ja bym musiała przetłumaczyć angielskie tłumaczenie lingwista, żeby w ogóle spełnić swoje, swoje marzenie, co jest raczej, raczej nierealne. Niemniej jeżeli lubicie taką bardziej ambitną literaturę, gatunkową, ale bardziej ambitną to bardzo Wam tego twórcę polecam. Jeżeli czytacie po angielsku to, to, to też jego opowieści są dobrze przetłumaczone i, i po prostu ciekawe zbiór opowiadam też ma bardzo dobre aczkolwiek nie wszystkie jego teksty były super ale, ale też, też bym raczej poleciła i tyle o linkwiście dwa kolejne nazwiska to są kobiety to jest kultowa amerykańska pisarka Shirley Jackson o Shirley Jackson w ogóle nagraliśmy bardzo długi podcast o jej najnowszej na polskim rynku książce to jest Wznowienie Nawiedzonego teraz pod nowym tytułem Nawiedzony dom na wzgórzu z Replika i my o tej książce nagraliśmy długi, długi podcast bardzo wyczerpujący i uważam, że też bardzo ciekawy ja ostatnio jestem ogromnie zachwycona tą pisarką przeczytałam w krótkim czasie kilka już jej powieści i sporo opowiadań i zaczęła nawet czytać jej biografię, która też jest bardzo ciekawa to jest niestety, niestety jej historia jest dosyć smutna ona pod koniec krótkiego życia bo nie skończyła nawet 50 lat jak umarła pod koniec swojego krótkiego życia Cierpiała na agorafobię, leczyła swoją otyłość pochodne mi amfetaminy, brała leki, które jej nie pomagały, tylko jej, pogłębiały jej lęki i, i tak dalej. I to, to wszystko ma odbicie w jej, w jej twórczości i dlatego uważam, że, że jest bardzo ciekawą twórczynią dlatego jest, jeżeli jesteście bardziej ciekawej tej autorki to polecam wam przysłuchać podcast, do którego link umieszczę w opisie tego odcinka a teraz mogę tylko powiedzieć, że, że jej styl jest dosyć prosty znaczy właśnie, nigdy nie tłumaczyłam do szoflady jej tekstu więc może się okaże, że to co myślę o jej stylu w praktyce okaże się czymś zupełnie innym Niemniej nie jest na przykład tak trudna do przełożenia jak, jak Angela Carter, którą też w sumie chciałabym przetłumaczyć, aczkolwiek wydaje mi się, że z nią faktycznie musiałabym się zmierzyć, bo jest niesamowicie trudna do, do, nawet do, do po prostu do czytania w, w oryginale, a co dopiero jeszcze do tłumaczenia na Polski. Niemniej Shirley wydaje mi się, że jest mniejszym, mniejszym wyzwaniem, aczkolwiek też mia ona. Jej, jej proza ładnie brzmi, jest taka rytmiczna, jest taka czasami hmm, w prostymi środkami potrafi osiągnąć bardzo subtelny, subtelne efekty. Dlatego może okazałoby się w praktyce, rynek nie jest tak prosto, jak mi się wydaje, jak Wam próbuję opowiedzieć. W każdym razie Shirley Jackson tak, to jest moja, moje najnowsze odkrycie, mimo że tak naprawdę jako wielbicielka literatury grozy powinnam ją znać od lat i powinnam od lat już się nią zachwycać, no ale wiecie jak jest. Tak. Niestety tych tak zwanych kultowych twórców, których wypada znać jest bardzo dużo, i okazuje się, że jak człowiek chce i nowości czytać, i tych kultowych twórców, to już nie starcza czasu na nic innego. A to jest już tylko literatura groza, co jeszcze człowiek chce trochę mainstreamu poznać, czy, czy innych gatunków. W każdym razie trzecia moja, trzeci twórca, którego bardzo cenię i którego chciałabym tłumaczyć, to jest nowo kobieta Joyce Carol Oates. I tutaj, jeżeli w ogóle interesujecie się literaturą, to myślę, że to jest twór, twórczyni, którą powinniście kojarzyć, dlatego że często się o niej mówi w kontekście literackiego Nobla. To znaczy, jeżeli przychodzi ten moment, kiedy się mówi o literackim Noblu, to zawsze, to zawsze się mówi, że jest typowana na, na, na zwycięzcę, co... Niestety najczęściej jest tak, że, że ci typowani nigdy nie dostają tych nagród, więc no cóż, trudno. To jest bardzo płodna pisarka. Niektóre jej, jej powieści są bardzo wymagające. Na przykład Przeklęci jest w ogóle strasznie długą książką. To jest taki świat akademicki, Woodrow Wilson, te sprawy i, i to włożone w ramy takiej powieści gotyckiej, ale bardzo stylizowanej. W ogóle Ouds ma bzika na punkcie stylizacji, ale nie tak jak sobie to być może wyobrażacie, że jest mnóstwo nie wiem ozdobników i tak dalej, tylko ona na przykład jeżeli stworzy bohatera, narratora, który jest bardzo gadatliwy, no to już koniec, to ona już nie odpuszcza, nie, nie, nie, stara, się, st, st, nie stara się stworzyć tej książki mm, bardziej przyjaznej dla odbiorcy, tylko po prostu na 100% wchodzi w postać. I, I tak na przykład jest w książce, którą teraz czytam, Moja siostra, moja miłość, która też jest takim dosyć potężnym tomiszczem, i tam bohater, Skyler, którego młodsza siostra, gwiazda łyżwiarstwa figurowego, zostaje zamordowana, On no, widać, że ma problemy psychiczne, że, ma, że, że w pewnym momencie przeszedł załamanie i to się mocno odbiło na jego psychice. I, i to bardzo mocno widać po prostu w narracji więc to nie jest coś, co się czyta lekko do obiadu tylko to jest coś, z czym trzeba się zmierzyć niestety ale, ale cenię ołc właśnie za to, że nie, nie, nie uznaje półśrodków tylko jeżeli wchodzi w jakąś postać i tworzy jakiegoś narratora to to, to już jest na 100%, to ono nie, nie bierze jeńców ja często to powtarzam, jak mówię o tej autorce że ona jak już coś wejdzie, to już nie bierze jeńców ale przy tym tworzy te rzeczy bardziej pulpowe. Na przykład napisała książkę Wallet Peak, która jest bardzo mocno stylizowana na Kinga. to nawet występuje King jako postać taka, no powiedzmy, nie wiem, trzeciaplanowa aż. Niemniej oni w ogóle chyba się znają i lubią z tego, co kojarzę. Przynajmniej King ją bardzo ceni i pisał recenzję Przeklętych bardzo, bardzo pozytywną. I, i ta książka jest typowo taką literaturą popularną, bardzo skondensowaną, ale też nie, bardzo dobrze mm, potrafiła ująć takie charakterystyczne cechy twórczości Kinga, więc musi, ewidentnie, ewidentnie zna tę twórczość. A więc jeżeli na przykład lubicie Steve'a Kinga, to polecam Wam tę książkę. Powtórzę jeszcze raz, to jest Wallet Pik, i to jest wydawnictwo WAP. W ogóle Ołce jest wydawana chyba przez trzy albo cztery wydawnictwa. Ja mam książki z czterech chyba wydawnictw w Polsce, więc hmm, więc zobaczcie sobie, te krótsze zazwyczaj są, są mniej wymagające, na przykład te z Wabu Tatulo jest mniej wymagające, aczkolwiek też to nie jest łatwa w odbiorze książka, bo jest, ma takie tematy dosyć ciężkie. Właśnie Oates, mimo że jest hmm, literatura, tworzy literaturę wysoką i jest mainstreamową pisarką, to jednak bardzo, bardzo często porusza takie tematy właśnie z literatury grozy, a takie gotycystyczne chyba się mówi tematy. Czy jakaś tajemnica, jakieś takie zbrodnie, tu jakieś duchy, i tak dalej. Także. Także to dla fana literatury grozy, czyli mnie to jest bardzo interesujące po prostu. I tak na koniec jeszcze rzucę kilka nazwisk, które z których pomijając Angele Carter, o której już wcześniej mówiłam to, to są takie bardziej realistyczne marzenia które, które być prawdopodobnie się nie, nie spełnią ale, ale istnieje jakaś tam maleńka szansa, że może jednak i to byłby Ramsey Campbell który kiedyś wydawnictwo Replika próbowało go wprowadzić na rynek niestety się nie udało za bardzo jeszcze jakieś inne wydawnictwo wydało jego najciemniejszą część lasu i to też niestety nie poszło zbyt dobrze, mimo że to była świetna książka, naprawdę świetna. I z tego co kojarzę, to Ramsey Campbell mm, ma niektóre naprawdę interesujące tytuły. Sama czytałam tam jeszcze chyba jedną czy dwie jego powieści. Mm, to, nie jest jakieś, to nie jest jakiś twórca, którego jakoś szczególnie cenię. Jakoś że będę, nie będę namawiać nie wiadomo ile wydawców na to, żeby, żeby coś jego wydali. Niemniej, gdybym, gdybym, gdyby udało się kiedyś go przetłumaczyć, to byłoby fajnie. Tak samo Clive Barker. Barkera, tych jego nowych powieści to niestety zupełnie już nie cenię, ale, ale gdyby na przykład... A wiem, że były takie plany, że gdyby na przykład powstały nowe tłumaczenia Księgi Krwi, to już bardzo chętnie, tak, bardzo chętnie bym to zrobiła. Jest jeszcze Karl Edward Wagner. Jestem po lekturze jego zbioru opowiadań takich najlepszych, najlepszych, bo to ukazało się po jego śmierci, takie dwa tomy. Jeden, jeden z tych to, dwóch tomów przeczytałam i bardzo podoba mi się jego styl, yy, bardzo podoba mi się sposób, w jaki buduje w ogóle swoje opowiadania, które niby są krótkimi tekstami, a jednak są bardzo bogate w treść. I gdyby się udało wprowadzić go na polski rynek, to, to bardzo chętnie też bym go przetłumaczyła. I ostatnio to jest Richard Matheson. Tutaj on też jakoś nie ma szczęścia, bo niby kultowy pisarz, bo niby nawet ekranizacja, bo jego książki jestem legendą, a jednak jakoś nie... Nie udało mu się, się na trwałe zagościć na półkach księgarni w Polsce. Wiem, że teraz wydawnictwo Mag się mm, szykuje do wydania takiej zbiorczej mm, zbiorczego wydania jego kilku tekstów. Niemniej no, z wydawnictwem Mag jest tak, że nigdy nie wiadomo kiedy ich plany zostaną zrealizowane i czy w ogóle, bo oni na przykład Mattysana, to wiem, że mają już od Oj, oj, nie wiem, czy nie, czy nie 10 lat w zapowiedziach. Nie wiem, czy nie 10 lat temu pierwszy raz usłyszałam, że, że chcą wydać Matesona i też klejwa Barkera, a potem się okazało, że, że no właśnie, minęło 10 lat i nie ma ani jednego, ani drugiego. Także, także zobaczymy, ale Matessona też z chęcią bym. W ogóle, Mateson to. Mm, Mateson to pisarz, którego którego poznałam, kiedy zaczynałam tłumaczyć dlatego, że ja pierwsze, swoje, pierwsze swoje tłumaczenie robiłam do antologii, która była zrobiona w Hołdzie dla Richarda Mattesona to była antologia, jest legendą z wydawnictwa Sinequanon. nie, nie polecam wam teraz sięgać po tę książkę ponieważ to jest w ogóle jedna z Chyba pierwsza pozycja wydana przez to wydawnictwo, jeżeli nie druga. Więc, więc ja się uczyłam pracy i oni się uczyli swojej pracy i redaktor też się chyba uczył swojej pracy dopiero, więc naprawdę boję się zaglądać, boję się patrzeć jaka jest jakość tych, tych tekstów. Niemniej sama antologia w sumie, w sumie była jakoś tam raczej ciekawa. Także no, mam po prostu jakiś tam sentyment do tego pisarza, nawet jeżeli nie do jego twórczości to po prostu dobrze mi się kojarzy tak jako, jako osobę, która była dobrym duchem tej, tamtej tej pierwszej antologii. I dziękuję Wam za wysłuchanie tych moich translatorskich marzeń. Mam nadzieję, że Was nie znudziłam, bo było troszeczkę dłużej niż zazwyczaj. W każdym razie do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć!